Życie po Słuchowisko Małgorzaty Żurakowskiej Pamiętaj, że jutro mamy bridża u Szczepanów Pamiętam, pamiętam No, a kiedy Janek odda pieniądze? Nie wiem Miałeś wyjść z psem Zobacz jak się kręci koło drzwi Zaraz wyjdę tylko chwilkę odpocznę. Adam, co się dzieje? Serce? Serce cię boli? Połóż się. Chyba zaraz zadzwonię po karetkę. Ale głupio. Adam. Wyszedłem Adam. z ciała, czy co? Adam, oddykaj. Widzę się z góry. Leżę na tapczanie. Oddykaj. Jakoś tak dziwnie. Adam. Chyba... Adam. Chyba nie żyje. Ewka, zrób coś. Sztuczne oddychanie, albo przynajmniej zadzwoń po karetkę. Niech mnie ktoś ratuje. Adam? Umarł? Umarł. Umarł? To umarł. Jak niewiele potrzeba. Dopiero był? Już go nie ma? Hm. Trudno. Jak to... Trudno. Ratuj mnie. Syneczku, wpadniesz do mnie? Chciałabym, żebyś mi załatwił parę spraw. Będziesz? Świetnie, czekam. Dobrze, niech przyjdzie Andrzej, może jeszcze nie jest za późno. Ta kobieta jest bezduszna. a Teraz jeszcze będzie piła. A ja czuję, że jeszcze miałbym szansę. Jak to było? Ewka, skup się. Trzydzieści uciśnięci dwa wdechy, chyba. Proszę, zrób cokolwiek. Gdzie to jest? Może tu? Nie to nie to. O właśnie. E, spokojnie wystarczy. A mówił kutwa, że nie ma. Pani Olu, chciałam powiedzieć, że zdecydowałam się na te meble. Meble? Tak, tak, na te Ludwiki. I to Ludwiki. Jutro prześlę zaliczkę. Mąż? Udało mi się go namówić. Jeszcze nie wystygły, mata już meble? A, pani Olu, i jeszcze tę serwantkę, niech mi pani dorzuci. O, ładnie będzie wyglądać podobnie. Protestuję. Tak, tak. A nie zgadza się. do zobaczenia. Ty byś nigdy mi nie kupił tych mebli. Wiem. Dla wszystkich miałeś pieniądze, tylko nie dla mnie. No to teraz wreszcie będzie sprawiedliwie. Przykrywaj mnie, reanimuj. Przykryję cię kocem, żebyś nie patrzył tak na mnie upiornie. A <grywa> ja i tak ciebie widzę. Muszę zrobić listę dla Andrzeja. O, o jeszcze to zapomniałabym na śmierć. A właściwie... Skoro i tak już nie żyjesz, to pewnie ci wszystko jedno. Witam, pani Aniu. Proszę mnie zapisać na tę kurację, o której rozmawiałyśmy. Tak, oczywiście na konsultację z profesorem też. Raz kozie śmierć. Zdecydowałam się. Oszalała. Jak pani myśli? O jeden czy o dwa rozmiary? Sztuczne cycki. Zawsze chciałam mieć... Większy biust. A nie wystarczą ci sztuczne zęby i biodro! Idzie lato. Wreszcie będę miała piękny dekolt. W twoim wieku. Termin na kiedy? Świetnie. Do widzenia. Cześć, mamo. Cześć, tato. Andrzej, dzięki Bogu, zrób coś. Na pewno jeszcze nie jest za późno. Siadaj, synku. Cieszę się, że wpadłeś. No to co trzeba załatwić? Trzeba wezwać lekarza. Wypisałam ci tu na kartce wszystko. Pójdziesz do banku i z tego konta ojca, na które masz upoważnienie, weźmiesz wszystkie pieniądze. <śmiech> Jak to? Ale po Moje co? pieniądze? Moje? Nie pytaj. Tak trzeba. Mam plany. Plany? Plany? Ja tu umarłem, a ona ma plany. Wreszcie jedziecie na kanary. Super. Matka zwariowała, nie słuchaj jej. Potem pojedziesz do notariusza. Po co? Co tam jeszcze jest na tej kartce? A co ojciec tak leży? Śpi? Umarł. Umarł? Ja jednak mam wrażenie, że jakbyście zaczęli mnie reanimować albo chociaż wezwali karetkę, to okazałoby się, że wcale nie umarłem. No, umarł? Wszyscy kiedyś umrą? No i mówisz to tak spokojnie? A co tu dadzą nerwy? Życia mu nie wrócę. Mogłabyś, mogła. Tylko trzydzieści uciśnięć. Ewuniu, przeżyliśmy razem czterdzieści lat. To nawet do psa się można przywiązać. A ty nie chcesz spróbować głupiej reanimacji. Ale ja nie mówię o nerwach, tylko o jakimś żalu, ja wiem, smutku. Dobrze, synu, że przynajmniej ty jesteś smutny. Marudny jesteś. Nie zabraniam ci nosić po nim żałoby. No nie wiem. Nigdy nie byliśmy blisko. No jak to? A kto ciebie utrzymywał przez 20 lat? Hm. Też nie byliśmy blisko Ewa Od wielu lat już Ewuniu, może się troszeczkę pogubiliśmy Ale chyba zasługuje na jedną łzę Nie żal ci? Czy ja wiem Raczej czuję ulgę Paranoja Nawet odrobiny żalu jednej łzy Nie macie odrobiny przyzwoitości Potwory Ojciec miał gdzieś schowane obligacje Już je znalazłam I wydało się Jesteś interesowna do szpiku kości. Jesteś pewna, że nie żyje? Jestem. A zanim pojedziesz do banku, syneczku, wyprowadź psa. Spójrz, kręci się pod nogami i to przez cały dzień. Tylko pies mnie żałuje. Tak, malutki. Twój pan, twój pan odszedł. A ten co? Cierpi po śmierci pana. Nic, nadepnąłem mu na łapę. Idź już, idź, idź. Weź go, bo mnie denerwuje Nie, niech czuwa przy moim ciele On jeden No, no, no chodź, no chodź Chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, tu, chodź tu Dzień dobry Chciałem zamówić nekrolog Ile kosztuje? Poproszę. Adam Kowalski zmarł nagle. No, nie wiem. Niech pani napisze: Nieutulona w żalu małżonka i może ukochany mąż, troskliwy ojciec. A to będzie drożej kosztowało? To nie. Wystarczy imię, nazwisko no i ta małżonka. Tak. Zaraz zrobię przelew Ewka, przecież ty nie palisz Widzisz, misiu Już dym ci nie przeszkadza <śmiech> Czas najwyższy zadzwonić po karetkę Halo? 112? Mój mąż nie oddycha. Wróciłam właśnie z zakupów, a on leży na tapczanie i nie oddycha. Jak? Nie umiem. Ile razy? Spróbuję. Ale Szopka, jak ci nie wstyd? Tyle lat przeżyliśmy razem... Ewa, gdybyś spróbowała, może jeszcze mógłbym wrócić Proszę Kiedy przyjedzie karetka? Tak, tak, cały czas uciskam Nawet koca ze mnie nie zdjęłaś Chociaż spróbuj, proszę Oczywiście, do przyjazdu lekarza Żebyś się tylko nie rozpukła z tego wysiłku, ty małpo Tak, czekam, czekam Męczący ten cyrk ale jak trzeba, to trzeba. Załatwiłem wszystko, co zapisałaś. To czemu jesteś taki markotny? No, bo jakoś dotarło do mnie, że mój ojciec nie żyje. Zawsze to ojciec. Synu, jednak mnie kochałeś. Zadzwoniłam po karetkę. I co powiedziałaś? Prawdę. To znaczy? To znaczy, że jak wróciłam do domu, to już nie oddychał. Nie wiesz jej. Była przy tym, jak straciłem przytomność. Nie zadała sobie nawet trudu, żeby mi zrobić sztuczne oddychanie. Słuchaj, a tak naprawdę to co mu się stało? Pogotowie też mogła wcześniej wezwać. Umarł. Ale dlaczego? Miał słabe serce. Mamo, czy ty nie miałaś przypadkiem z tym... Nic wspólnego? Chyba mnie nie podejrzewasz. No już nie wiem, co o tym myśleć. Masz rację, synu. To ona swoimi wiecznymi pretensjami doprowadziła mnie do tego opłakanego stanu. Jak lekarz wystawi akt zgonu, to pojedziesz załatwić pogrzeb. Może chcesz jechać ze mną? Nie, nie, nie, nie. Nie będę się pokazywać ludziom w takim stanie. M Mamo, co ty robisz? Ciega, się, Tylko potrzymaj. 153. Po co mierzysz kuchnię? Chcę sprawdzić, czy będę mogła wreszcie zrobić sobie wyspę. Po co ci wyspa? Słuchaj, czy ty na pewno dobrze się czujesz? Zachowujesz się jakoś dziwnie. Co chcesz. Zmarł mój mąż. Lata ograniczeń, wyrzeczeń i nagle nieoczekiwane uczucie wolności. Przesuń się pod ścianę. Mamo. Proszę cię usiąść. Dzień dobry, gdzie jest pacjent? W pokoju na prawo. Leży na tapczanie. Pani zgłaszała? Tak. Robiła pani sztuczne oddychanie? No, próbowałam. Pani z pogotowia mnie instruowała, ale nie udało się. Co ja mogę, słaba kobieta? <słuch> No niestety, brak oznak życia. Czy można coś chorobą? Nie domagał na serce. No, tu mam dokumenty. No. Wygląda to na rozległy zawał. Proszę, tu jest świadectwo zgonu. Synku, weź to. Trzeba załatwić formalności. Wrócę najszybciej jak się da. — Słuchaj, czy jeszcze aktualne jest to twoje futerko? Czy już sprzedałaś? — Nie? — To kiedy mogę do ciebie wpaść na przymiarkę? — W środę? — Oj, wolałabym jutro. — W środę nie mogę, będę zajęta. Mogę mieć pogrzeb. — Nie, jeszcze dokładnie nie znam terminu. — Czy? — No, Adama. — Tak, zmarł dziś rano. — Ach... Jestem w szoku I tak pomyślałam Ty sprzedajesz futerko To na pogrzeb będzie jak znalazł Jaka cisza Wreszcie nie słychać Twego marudzenia A po co to zrobiłaś A dlaczego to położyłaś tam A nie tu a kiedy wrócisz Raczej nie będzie mi tego brakować Ja wciąż żyję Ciekawe Gdzie ty teraz jesteś? Jestem tu pod sufitem Ty specjalnie nie byłeś wierzący Nie widzę żadnego tunelu Że o świetle nie wspomnę I cały czas mam wrażenie, że mogę wrócić do ciała Potrzebuję tylko twojej pomocy Pamiętam jak się poznaliśmy Dorabiałeś sobie na studiach jako barman A ja? Wybrałam się ze znajomymi na piwo Miałam wtedy chłopaka Ale jak zobaczyłam ciebie Pamiętam Zamówiłaś rum z kolą Tak się mną zająłeś A potem zaczęliśmy rozmawiać i Że zapomniałeś o Bożym świecie Zniknęło Nie zebrałeś zamówień I wypuściłeś klientów bez zapłaty Po raz pierwszy w życiu Miałem wrażenie, że Jesteś dla mnie stworzona Potem poszło błyskawicznie Szef mnie wyrzucił Ale byliśmy zakochani Aż pewnego dnia okazało się, że jesteś w ciąży Szybko okazało się, że jestem w ciąży Urodził się Andrzej Właściwie jestem ci wdzięczna, że stanąłeś na wysokości zadania nawet wziąłeś na siebie wątpliwą przyjemność poinformowania o wszystkim mojej rodzinie Tak bardzo chciałem na was zasłużyć Kiedy zacząłeś się od nas odsuwać? Zawsze grzebałaś mi w kieszeniach i w szufladach Drażniło mnie to, dlatego nic ci nie mówiłem Nigdy cię nie było w domu Zmieniałem ciągle pracę, żeby jak najwięcej zarabiać Nie dopuszczałeś mnie do swojego życia i ten absurdalny epizod z firmą Po pracy musiałem spotykać się ze znajomymi Nie przyznałeś się słowem Przez trzy miesiące odbierałam telefony do spółki Junona Za każdym razem mówiłam pomyłka A pół roku później znalazłam w twojej teczce papiery Które podpisałeś jako jej prezes To ty, Asiu, ale dlaczego ma mnie nie być? A Andrzej ci powiedział. To, że umarł Adam, nie oznacza, że mam nie przyjść na aerobik. Oczywiście, że będę. Nie, dziś się chcę pobyć sama w domu. Nic mi nie jest. Naprawdę. Do jutra. Pa! Lubiłem spędzać z tobą wieczory Denerwowało mnie jak siedziałeś obok mnie na kanapie Na kanapie Twoje dłubanie w zębach doprowadzało mnie do szału A ja ci chciałem podziękować za te nasze wspólne godziny Z trudem powstrzymywałam się żeby nie krzyczeć I te twoje ciągłe programy sportowe nie znoszę sportu Wydawałaś się być zainteresowana Cały czas udawałam zainteresowanie A ty to łykałeś jak gęś kluski Byłeś żałosny Teraz dopiero to widzę Dziwne Im dłużej siedzę tutaj nad twoim truchłem Tym bardziej mi ciebie żal Nie, nie, bardziej żal mi siebie Jakbyś się zgodził, dawno zrobiłabym sobie cycki Wyrzucanie pieniędzy w błoto Poza tym przypomnij sobie, jak ciężko przechodziłaś operację biodra Teraz nie będę się musiała oglądać na ciebie Wreszcie będę wolna Tak, nie próbowałam cię reanimować Bo nie czułam potrzeby Pomyślałam, że się nadarza okazja, żeby zacząć od nowa i wcale nie jestem za stara, jak mi to przy każdej okazji wypominałeś Ale ja wcale nie uważałem, że twoim piersiom czegoś brakuje Mo Może nie są już tak jędrne, jak kiedy cię poznałem, ale wciąż piękne Dam sobie radę bez ciebie A Ja będę za tobą tęsknił Martwię się, kto się o ciebie zatroszczy Przecież ty nie jesteś zła Tylko niemądra hmm. Mieliśmy pojechać razem na Wyspy Kanaryjskie. Lubiłam to twoje wydanie wakacyjne. Opalony, zrelaksowany, troskliwy. Lubiłem z tobą przebywać, kiedy nic nas nie goniło. Zawsze z rozczuleniem patrzyłem, kiedy zwiedzając nowe miejsca, cieszyłaś się jak mała dziewczynka. Byłeś świetnym towarzyszem turystycznych wypraw. Za każdym razem... Gdy kończyły się pieniądze, wyciągałeś za skurniaki. Kupowaliśmy sobie prezenty. Tak się przyzwyczaiłam do tych zachomikowanych pieniędzy, że raz wydałam za dużo. A ty akurat nie miałeś schowanego banknotu. A ja akurat nie miałem. Zabrakło nam na pociąg. Wracaliśmy, Wracaliśmy z topem. stopem. A problemy zaczynały się w domu. Z roku na rok byliśmy sobie bardziej obcy. Właściwie, to naprawdę nie wiem, jak teraz będę żyła. Nauczysz się. O, już siódma. Zawsze o tej porze oglądaliśmy wiadomości. to słuchowisko Małgorzaty Żurakowskiej Życie po. Udział wzięli Bogumiła Nowicka, Mirek Majewski, Przemek Gąsiorowicz i Józef Szopiński. Całość zrealizował Jarosław Gołowit.